Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy państwa w najnowszym odcinku naszego podcastu, w którym dziecko ucieka przed nami i trzeba je gonić. Bo dziecko trzeba zmęczyć, a jak dziecko jest zmęczone, to pójdzie spać, a jak dziecko pójdzie spać, to będzie można coś zrobić. To jest miś. Miś robi piosenki różne. Przytul mi Zapewne. Ilu z was liczyło z przyjacielem? Hmm? Liczyliście na przyjaciela czy z przyjacielem? Krzysiu, jak to jest z tym liczeniem? Liczymy już z przyjacielem czy jeszcze nie? Tak? To jest twój przyjaciel ten misiu, tak? Przytul mnie misiowo! O, jeszcze się domaga przytulania, babać jaki bydlak. Pamiętaj, pamiętaj. Ty... No tak, chodź się pobawić. ale ty zmieniasz płytę szybko. sprawdzić ziemniaczki w takim razie. Szybko, szybko, szybko. Ziemniak się gotują, jak słychać. Gotują się? Gotują się. Wracam do dziecka. Proszę Państwa, zbliżamy się do terenu łowieckiego, tego małego, niewielkiego gryzonia po składnika. Jak mu wyłączyć to śpiewanie, to co będzie? Będzie płakał? Wyłączyliśmy Misia i co teraz powie nasz gryzon mały? Powiedz coś. Misio nie chce śpiewać, bo nie dostał wypłaty. Misio nie będzie śpiewał, bo nie jest bogaty. Przytul Misia, Misiowo. Mu, mu, ale to to będzie grał, bo misio, jak się go przytuli to będzie śpiewał. Na co czas nauki? Liczymy! O oh, matka, liczymy, pamiętaj, liczymy teraz. Bom, tak, trzeba rzucić go na ziemię i przygnieć go. i wgrębę go. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawmy się! Raz, 2, 3, 4. Liczyć chcemy. 5. Nadszedł czas literek. A, U, O, B, brzuszek, <try> C. Dział. Au. E, I. G. J. Tata. Kształty i kolory są zabawne. A. Kształty i kolory są zabawne. Pamiętaj, synu. Pamiętaj, to jest najważniejsza rzecz, którą się nauczysz z dzieciństwa. Że kształty i kolory są zabawne. Zwłaszcza w trójwymiarze. Czerwony kwadrat. Czerwony. Na pewno ma jakieś historyczne, koło. komunistyczne korzenie. Niebieskie koło. Komunistyczny beton, pamiętaj. Gwiazda. No i nie da się nagrywać z dzieckiem, jak on się bawi mi się, no. Będzie mi tu hałasował. Przytul mnie misiowo, przytul. Tata mówi tak dziwnie, prawda? <śmiech> <śmiech> nie ma. Nie ma. Czego nie ma? Powiedz czego nie ma. Misioste. A kuku. Dzień, dobry. dzień dobry, tak mówi się za dnia, tak dnia, a gdy już trzeba będzie iść, to powiem ci, papa, papa, dzień dobry, dzień dobry, tak mówi się za dnia, a gdy już trzeba będzie iść, to powiem ci, papa, papa, brawo, Bravo! O ty paskudniku! Raz! Czyli tutaj do cholery! mnie! mi się, przyto mi się! Pótaj, pótaj. No, no, no, no, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Dobry Państwu! nadszedł czas, czas literek. Jak co tydzień spotykamy się w kolejnym odcinku programu o literkach? Dzisiejszy program sponsorowany jest przez literkę. Daj usza. Jak caus w mordę kopanie. Daj Causa. Teraz odwracamy się w stronę towarzysza siedzącego po lewej stronie i dajemy mu causa. Dziękuję. Idziemy, <laughs> <Banda. Banda. try> ah. raz, kształty i kolory są so zabawne. Raz. Kwadrat. Czerwony komunistyczny kwadrat z krawatem czerwonym zawiązanym u szyi sięgającym podstawy kwadratu która znajduje się poniżej tego co jest na górze odległość boku kwadratu który jest taki sam z szerokością kwadratu i wysokością Cześć. Cześć! Jestem czerwonym komunistycznym kwadratem z krawatem zawiązanym na na górze tak jest a to jest baja o rybkach Dziecko właśnie roztarguje bajeczkę o rybkach. Cześć! Przytul, mnie misiowo. Przytul go misiowo. No Natychmiast mówię ci przytulaj go misiowo. Koło. Koło. Koło jest najdoskonalszym kształtem, znanym już od starożytności, kiedy to ludzie poznali koło jako najdoskonalszy kształt. Bo starożytność to była tak jak kiedyś nie było. A koło było? Kiedy koło było? Na pewno było koło. Nie ma tak, że nie było koła. Bam. Rzuciłem wielkim, ciężkim przedmiotem tacie na nogę. A tata teraz co ma z tym zrobić? Tata musi teraz to wszystko przeboleć. Tata. Tata. tata. tata siedzi z Krzysiem i próbuje coś nagrać, tak? Ale Krzysiu jest taki gaduła, że nie chce nic gadać. Chodź, powiesz coś. Chodź, chodź. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Silence! I kill you! Nadszedł Charlie. Główna prawda! Misiek, twój czas przeminął. <mysiek> dzień dobry, dzień dobry, tak witam się co dnia, a gdy już pójdziemy spać, to powiem ci. Papa! Ja, brawo. <laughs> to jest sadło taty. Sadło taty wygląda tak. Oła, nie wkłada się. Krzysiu, to jest dziurka. Dziurka na paprochy ten pępek jest, bo inaczej te paprochy nie miałyby się gdzie gromadzić. A że jest dziurka na te paprochy, to to jest miejsce na paprochy, a nie na paluchy. Bo to boli. No i to by Cacy zrób, tacie. Cacy, cacy. Cacy. Tak, dziękuję. Cacy. Cacy, cacy. Cacy, cacy. Cacy, cacy. Cac, cac. cac, cac. cac, cac. Pokaż, masz pieluchę? Pełną? Chodź, sprawdzimy. Uwaga, sprawdzanie pieluchy. Sprawdzanie pieluchy. Sprawdzanie pieluchy. Jest tam kupa jakaś? Jest kupa. Uwee! Idziemy, idziemy wymienić pieluchę. Jak długo nosisz tą kupę, nic nie poradziłaś, co? Idziemy wymienić pieluchę! Idziemy wymienić pieluchę! Idziemy wymienić pieluchę! idziemy, idziemy, idzie, Idziemy, idziemy, idzie, idzie, idzie. idzie, idzie, idzie, idzie, idzie, wymienić pieluchę. Pielucha jest z kupą. Kupa należy do gatunków uprzyjemniaczy zapachowych. Takich, których nie należy tolerować zbyt długo w portkach. Bo się dupa robi czerwona. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak mówię ci dnia. A kiedy już pójdziemy spać, to powiem ci. Papa. Brawo! Mm. Mm. Papa. O, ale masz niebieskie stopy. Łee. Niebieskie, niebieskie, niebieskie stopy. Niebieskie stopy. Niebieskie stopy. Niebieskie stopy. Niebieskie stopy niebieskie stopy, masz niebieskie stopy. masz. gigi, gigi. Gili, gili, gili. Teraz sprawdzimy czy dziecko ma łachotki. A pocieraki? Masz pocieraki, masz, masz, masz. Baja. To jest noga. Noga. Noga. A powiedz, masz kupę, Krzysiu? Jest kupa, czy nie ma? Kupa? Nie ma. Nie ma kupy. A właśnie, że jest kłamco wierutny. Jest kupa. Jest. Jest. Powiedz, że jest kupa. Kupa jest. Jest kupa. Jest kupa. No to musimy ją wymienić szybko Uwaga Łee Kupa Kupa jest dzika Kupa śmierdzi Kupa jest w portkach, Kupa w portkach, Kupa jest Kupa jest śmierdząca Kupa wyłazi mm. Kupa, kupa, kupa, kupa, przychodzi chytrze, wyłazi do portek, ble, kiedy coś masz jeszcze, ble, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam Dum dum dum dum da da, da dum dum dum dum da da da dum dum dum dum dum dum dum dum wow. dum, dum dum. Cooper. Dum dum, dum dum dum dum dum dum dum. Dum Dum dum, dum, dum, dum, dum. dum da dum Dum. Dum dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum tum. Dum Dum da da da dum. Dum dum dum dum. Dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum dum. Dum dum. Dum dum da dum da, da dum dum da, da. dum da dum dum dum da dum dum da dum dum dum dum dum da, dum, da, dum dum dum dum dum dá, dum Dumb dum. <whickt> dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum Dum, tam dum, a kiedy już pójdziemy spać, to powiem ci. Papa. Papa. Dzień hoo, łyła Tała! Ształa się mówiła bo Joł Jł! Ja Joł! Joł Ja J Jo J! Jo, jo, yo. yo. yo. Cześć. Cześć. Cześć! Cześć! Cześć! Cześć! Cześć! Cześć! Gdzie jest przód? Gdzie jest przód w twoich jo, no gdzie, no gdzie, no gdzie, no gdzie? Jau! Jau! Byki, byki, byki, Przebraliśmy pieluchę, tak? Masz już nową, czystą, pustą pieluchę. Teraz możesz przystąpić do zapełniania jej... Treścią Czekaj? Yeah. Okay. Muszę ci podciągnąć to wszystko. To jest samocik. Wszystko.